To są informacje Polskiego Radia 24. Skarga kasacyjna oddalona, mimo to szef BBN-u wciąż bez dostępu do informacji niejawnych, wyjaśni to rzecznik koordynatora służb. Łamał prawo, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. To politycy koalicji rządowej o Zbigniewie Ziobro. Martwią się rolnicy, ogrodnice i leśnicy. Jest bardzo mało opadów, susza coraz bardziej dokuczliwa. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczek zapraszam. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uchylił on cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. Wyroki NSA zamykają etap sądowo-administracyjny tej sprawy, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzeński zastrzega, że nie oznacza to automatycznego odzyskania do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 Nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa. Orzeczenie NSA skomentował szef BBN-u. Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia, tak Sławomir Cęckiewicz napisał w mediach społecznościowych. Posiedzenie NSA dotyczyło decyzji Służby Kontrwywiadu wojskowego z lipca 2024 roku. Wtedy zostały cofnięte Cęckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa, wymagane do dostępu do informacji niejawnych. Po jego skardze sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten w czerwcu ubiegłego roku uchylił decyzję Tę decyzję do NSA zaskarżyła kancelaria premiera. Twierdzi ona, że Canckiewicz nie powinien mieć dostępu do tajemnic. 51 zarzutów jest we wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przygotowali go przedstawiciele klubów parlamentarnych, które wchodzą w skład koalicji rządowej. Zarzuty wymienione we wniosku łączy złamanie zasady legalności podkreśla poseł K.O. Jarosław Urbaniak.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 Jak dowiaduje się Polskie Radio, poselski wniosek o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości zawiera podobne zarzuty do tych, jakie w swoim wniosku przedstawiła prokuratura. Chodzi o 26 zarzutów. Dotyczyły one nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, zamiast na pomoc ofiarom przestępstw. Pieniądze przeznaczano na przykład na garnki i sprzęt AGD dla kół gospodyń wiejskich. Trafiały one głównie do okręgu wyborczych z których startowali politycy partii Zbigniewa Ziobry. Najpierw solidarnej, później suwerennej Polski. Rosyjscy hakerzy włamali się do kont pocztowych niemal 200 ukraińskich prokuratorów. Tak twierdzą zachodnie media. Powołują się na prowadzącą śledztwo grupę ekspertów. Na celowniku Rosjan miały się znaleźć skrzynki pocztowe śledczych, którzy zajmują się korupcją i działalnością szpiegowską. Więcej o tym Paweł Buszko. Agencja Reutera przekazała, że powiązani z Rosją hakerzy włamali się do ponad 170 kont ukraińskich prokuratorów i śledczych, uzyskując dostęp do służbowej korespondencji oraz wewnętrznych danych. Celem ataków były też inne instytucje, łącznie miano schakować ponad 280 kont. Dane o włamaniach przypadkowo trafiły do publicznego dostępu. Odkryli je badacze cyberzagrożeń z grupy Control Alt Intel, w skład której wchodzą eksperci z Wielkiej Brytanii i USA. W wycieku znalazły się dzienniki operacji hakerskich oraz tysiące skradzionych wiadomości e-mail. Eksperci uważają, że cyberataki miały na celu zdobycie informacji o śledztwach dotyczących rosyjskich szpiegów i kolaborantów, ale też uzyskanie kompromitujących materiałów na temat ukraińskich urzędników. Paweł Buszko, Polskie Radio. Podobne ataki rosyjscy hakerzy przeprowadzili na konta urzędników z Grecji, Bułgarii i Rumunii. Na koniec o niebezpiecznej suszy w rzekach jest coraz mniej wody, rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. IMGW ostrzega przed suszą hydrologiczną. Suma opadów w marcu i pierwszej połowie kwietnia jest niższa niż średnia wieloletnia. Dlatego w rzekach są niskie poziomy wody, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Na rzekach w Polsce dominuje obecnie woda niska i średnia przy wyraźnej tendencji spadkowej. Coraz więcej stacji notuje niski stan wody, a opadów wciąż jest bardzo mało. W kwiecień, podobnie jak wcześniejsze miesiące, pozostaje suchy. Na zachodzie kraju w lasach jest wysokie zagrożenie pożarami. Według synoptyków, jeśli nie zacznie padać, to ryzyko pożaru lasów będzie coraz większe. To były informacje Polskiego Radia 24. Deszcz i to słaby pokropi dzisiaj miejscami głównie na wschodzie kraju. Jest pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północnym zachodzie czasami są rozpogodzenia. Na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni. Na Śląsku i w centrum kraju jakość powietrza miejscami jest umiarkowana, w pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. 41% prądów krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej prawie 40% ze słońca. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Klimat. Reklama. I jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, i lodówki. Super produkty w super niskich cenach.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. Dzień w polskim Radiu 24. Minęła godzina 13.08. Dzień dobry Państwu, Ewa Wasążnik. Zapraszam na wspólne trzy godziny komentarzy do spraw krajowych i międzynarodowych. Gość Polskiego Radia 24.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 Czy to jest przypadek, że jednego dnia dowiadujemy się o podpisanych wnioskach o awanse oficerskie i odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW i dowiadujemy się o tym w roku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jest powodem dla przyjęcia przez Słabomira Cęskiewicza takiego triumfalnego tonu? To pytanie należy zadać prezydentowi Karolowi Nawrowskiemu. Ja bym się nie doszukiwał jakichś linków łączących te, te dwa fakty. Szczególnie, Bo są niezależne dzisiaj... nie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 postawieniem ziobry przed trybunałem stanu doszłoby do rozłamu w pisie. No ale zobaczymy, co, przy, co przyniesie przyszłość. Więc mamy wybory parlamentarne, koalicja rządząca musi mieć sukces, jeśli chodzi o rozliczanie rządów prawa i sprawiedliwości.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 Była szansa, żeby stanął przed Trybunałem Stanu Józef Oleksy, ale to się nie udało. Zbigniew Ziobro. I Zbigniew Ziobro no właśnie, wziął właśnie po, po wyborach w 2007 roku. My nie wiemy, jak ta instytucja działa, dlatego że nie było okazji tego wielu, jak słyszymy, żeby przetestować, yy, czy... czy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 jakby, co tak naprawdę wydarzyło się w kancelarii prezydenta? A że nie może y, tego postępowania rozpocząć y, przeciwko czy wobec y, tego, co robi prezydent, bo jest objęty immunitetem, ale może to zrobić wobec y, urzędników jego kancelarii. Urzędników i polityków, którzy doradzają y, prezydentowi y, Nawrockiemu. Ja współczuję prezydentowi Nawrockiemu, dlatego że jest pan prezydent niestety zakładnikiem swojego obozu politycznego, a mógłby być prezydentem...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 Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 13.30. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Sławomir Cęckiewicz nigdy nie powinien był mieć dostępu do informacji niejawnych. Tak uważa szef MSWiA Marcin Kierwiński. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroków niższej instancji. W sprawie panuje chaos prawny, ponieważ równolegle w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzone jest postępowanie kontrolne w tej samej sprawie, przypomina były wiceszef Urzędu Ochrony Państwa, Piotr Niemczyk. Jaki będzie ostateczny wynik tego postępowania kontrolnego, no, trudno powiedzieć, natomiast bez względu na to, jak ono się skończy, no zawsze będzie można je zaskarżyć do sądu, więc ta sytuacja jest z pewnego formalnego punktu widzenia nie do końca, że tak powiem, jasna. Prezydent Karol Nawrocki określił wyrok NSA w sprawie Cęckiewicza jako zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Czy będzie koniec ze swobodnym wynajmem mieszkań? Sejm rozpatruje projekt ustawy o najmie krótkoterminowym autorstwa Polski 2050. Uzasadnienie przedstawił poseł Kamil Wnuk. Szacunkowo około 30-40% rynku to jest szara strefa. To jest bardzo dużo. W momencie, gdy to uregulujemy, w momencie, gdy będziemy mieli rejestr, nie będzie tego tej szarej strefy. To samorząd musi przygotować system odpadów komunalnych, musi wiedzieć ile mediów, jakich musi dociągnąć do, do danej miejscowości w sezonie turystycznym. Rząd nie poprze poselskiego projektu ustawy regulującej najem krótkoterminowy, bo kończy pracę nad własnym projektem, informuje wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Zakończyła się obserwacja psychiatryczna Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Pisemna opinia ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Jak przekazuje rzecznik prokuratury Okręgowej w Płocku, Bartosz Maliszewski, biegli nie wnioskowali o przedłużenie obserwacji. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie problemów z określeniem poczytalności podejrzanego, dodaje rzecznik. Czasami jeżeli są wątpliwości tej natury, no to biegli i przedłużają czas takiej obserwacji, no i opinia też może być czasami niekategoryczna, że nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, że potrzebują więcej czasu, więcej innych badań. Do tragedii doszło pod koniec kwietnia ubiegłego roku w Mławie. Poszukiwania nastolatki trwały tydzień. Jej ciało znaleziono w zaroślach w pobliżu warsztatu należącego do rodziny Bartosza G. Nastolatek został zatrzymany w Grecji. Do Polski był deportowany w grudniu. Bartoszowi G grozi kara 30 lat więzienia. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 13:33. To pora, żeby zająć się sprawami międzynarodowymi. Stan dnia. I przenosimy się błyskawicznie do Budapesztu. Tam jest Piotr Piętka, nasz korespondent na Węgrzech. Witaj, Piotrze, dzień dobry. Witaj Ewo, dzień dobry Państwu. Ważny dzień w tym procesie przejmowania władzy przez Petera Madziara na Węgrzech, bo jesteśmy po spotkaniu z węgierskim prezydentem i na początek zapytam Cię o to, o co chciałam zapytać już wczoraj, bo słyszymy mm -hmm. te apele węgierskiego, no, premiera elekta, tak go określmy, mm -hmm. który wzywa prezydenta do tego, żeby ustąpił ze stanowiska. Jak to jest możliwe? Jak ten system węgierski jest skonstruowany, że ktoś, kto za chwilę premier Zostanie. Głowę państwa nawołuje do tego, żeby ustąpiła. Już ci odpowiem. Jest to możliwe dlatego, że Peter Madzior otrzymał dwie trzecie głosów. A na Węgrzech prezydenta wybiera nie naród, tylko przedstawiciele tego narodu, czyli mówiąc zupełnie wprost, Zgromadzenie Narodowe, czyli Parlament Węgierski. Dlatego, że prezydent węgierski ma nieco inne i mniejsze, na przykład, nawet niż w Polsce prezydent kompetencje, więc jest wybierany w tym mniejszym gronie czyli przez Zgromadzenie Narodowe. I Peter Madzior mówi zupełnie formalnie, no, że prezydent w tej chwili stracił e, większość, a jest wybrany przez większość konstytucyjną, e, stracił e, tę większość, nie został wybrany przez większość, która w tej chwili zasiądzie w parlamencie, e, dlatego według niego z punktów formalnych powinien ustąpić. Natomiast oczywiście m, Peter Modior przytacza też e, wiele argumentów merytorycznych. Uważa, że pre, prezydent e, nie, nie reprezentował nigdy narodów, narodu, nie reprezentował jego interesów, e, działał wbrew interesom, legitymizował to, co przez 16 lat, a na pewno przez ostatnie lata e, wyprawiał reżim Wiktora Orbana i Fidesu. No, ja przypomnę i cały czas to przypominam Tomasz Szujok, profesor Tomasz Szujok prawnik był przez kilka lat prezesem Trybunału Konstytucyjnego na Węgrzech. Dopiero całkiem niedawno został prezydentem kraju po rezygnacji Katolin Nowak, więc według Petera Modziara legitymizuje to co się działo i dlatego powinien odejść. Dzisiaj po tym spotkaniu Peter Modziar jeszcze nie premier, o elekt, dlatego że formalnie zostanie mu przyznane to, to, to miano dopiero gdy zbierze się parlament. Na razie taka formuła obowiązuje, że prezydent po pierwsze spotkał się z szefami wszystkich partii i poprosił Petera Molliora, aby ten właśnie sformułował rząd, ale oczywiście formalnie to nastąpi dopiero prawdopodobnie około 4-7 maja. Natomiast na tym spotkaniu Piotr Modier powtórzył także prezydentowi tę prośbę o ustąpienie. Powiedział, że nie jest to sprawa osobista, to jest po prostu kwestia sprawowania przez niego funkcji, ale proszę posłuchać, co po tym spotkaniu powiedział Piotr Modior, bo rzeczywiście prezydent miał powiedzieć dość zaskakujące słowa. Powiedział, że oczywiście chciałby również zachować praworządność, reputację, reputację i szacunek Węgier za granicą.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 Jesteśmy też po spotkaniu premiera Wiktora Orbana i Żolta Szemienia, bo Fidesz tak naprawdę szedł i chodzi w, do o wyborów zawsze w koalicji z, z KDMP z, z, z, z, z, z, z, przepraszam, z chrześcijańskimi demokratami, e, więc te dwie partie razem się spotkały z prezydentem. E, no a potem Laszlo Leo wystąpił, czyli szef trzeciej partii, ostatniej, która wejdzie do parlamentu, czyli naszej ojczyzny. Premier Viktor Orban i, Las, i Żolta Szemien, nie spotkali się z dziennikarzami, nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. weszli w ogóle i wyszli bocznym bocznym wejściem bo siedziba premiera jest zaraz obok Pałacu Prezydenta więc zdołali się wejść po cichutku bez bez spotkania z dziennikarzami. Natomiast Laszlo Turocko i powiedział że on nie widzi potrzeby żeby prezydent rezygnował nie widzi takiej potrzeby też demokratycznej. Pytałaś się mnie na początku i teraz wrócę do mhm. tego twojego pytania jak to jak to można wykonać. No, dwie trzecie dwie trzecie jest w, w parlamencie będzie miał ponad dwie trzecie będzie miał Peter Modior i najzwyczajniej w świecie może przeprowadzić procedurę impeachment'u i powiedział, że tego użyje, jeżeli prezydent sam nie ustąpi, użyje tej dwóch trzecich, aby odwołać prezydenta, a potem się zastanowią, albo w trakcie, jakby do tego, do tego czasu zastanowią się, jak ma być powoływany nowy prezydent. Powiedział Peter Modior wprost, że być może nawet będzie w stanie jako premier oddać część kompetencji, czyli dać większe kompetencje prezydentowi, no i wtedy być może powinien prezydent być wybierany po raz pierwszy w historii, w, przez, przez naród, czyli przez wszystkich Węgrów w normalnych, powszechnych wyborach. Zobaczymy, co będzie. Na pewno wydaje się, a, a, a tak jak mówię, ty sama bardzo silną legitymację. Wydaje się, że no, prezydent nie zagrzeje długo miejsca w Pałacu Szandora, czyli w swojej siedzibie. Peter Modior powiedział zupełnie wprost, Węgrzy nie głosowali tylko i wyłącznie nad wyborem rządu, nad zmianą rządu, ale głosowali nad zmianą systemu i to prawdopodobnie będzie jeden z elementów tej zmiany systemu węgierskiego. Węgry u progu przełomu i Piotr Piętka, ze swoją relacją Piotrze bardzo dziękuję i nieustannie dziękuję. ogromny podziw dla wszystkich, którzy zdołali nauczyć się mówić po węgiersku, bo ta krótka wypowiedź Petera Modziara pokazała, jak bardzo jest to język, no, z naszego punktu widzenia pewnie skomplikowany i trudny do przyzwojenia. Z nami pan Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Wisegrad Insight. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Człowiek, który także mówi po węgiersku. Nie.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 Peter Modziar po pierwsze zapowiedział, e, oczywiście jak tradycyjnie robił to też Viktor Orban pierwszą wizytę w e, Polsce, co podnosi pozycję Polski e, w tym sensie, że współpraca, dobra współpraca, której nie było od czterech lat co najmniej, między m, obojętnie którym polskim premierem a węgierskim premierem jest osią współpracy e, nadającej sens i treść współpracy wyszehradzkiej.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 od tej polityki zależności od Rosji, od naszych konkurentów, wrogów ku polityce firmowanej Sojuszem Północnoatlantyckim, kierunkiem też północnym, który jest dla polskiej polityki zagranicznej tak ważnym, kierunkiem, którego osią jest bezpieczeństwo. Druga, tutaj mówimy też o bezpieczeństwie energetycznym. Druga, drugi element to jest odblokowanie oczywiście też funduszy na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 Zmiany zasady, reguł, zmiany traktatowe w sytuacji wojennej, która nadal nas obowiązuje, nie są tak bardzo, e, nie są tak bardzo możliwe i mówienie o nich jest no, nieco jakby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 to jest z pewnością coś, to jest moment, który węgierskie wybory otwierają. A nie tylko, że na drodze stoją, to jest ten ostatni punkt, o którym wspomniałem, różni politycy, którzy chętnie by, być może, zajęli miejsce Viktora Orbana jako lidera tych, którzy ową ambicję europejską są gotowi sprzedać obcym,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 o jeden głos przegrał wybory, w tym sensie, jeśli chodzi o stan posiadania w nowym parlamencie sło słoweńskim. Natomiast niewątpliwie ideologiczne pozycje zajmował bardzo bliskie tego, co, co mówił Wiktor Orban i być może on mógłby próbować e, e, gry na, na tego typu sentymentach i interesach e, również innych globalnych graczy. Mówimy o Rosji, o Chinach, no, ale także o Stanach Zjednoczonych, które szukają z pewnością po upadku Wiktora e, Orman